Witajcie po długiej przerwie. Bardzo długo nie pojawiają się żadne audycje w podcaście edukatora medialnego. Było to związane z wieloma rzeczami, których nie warto teraz roztrząsać. Mam nadzieję, że teraz częściej będę mógł publikować i nagrywać. Przy okazji dzisiaj testuję sprzęt, który kupiłem już jakiś czas temu, a do tej pory nie miałem okazji, żeby sprawdzić jak funkcjonuje. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na kwestię, która wypłynęła chyba wczoraj albo przedwczoraj i na którą zwrócił uwagę Krzysztof Lityński związany z serwisem Bibliosfera. Zwróćmy uwagę, a właściwie zapytał, Ciekawa, ile kosztuje reklama, lokowanie produktów w materiałach promocyjnych instytucji publicznej dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Post o tej mniej więcej treści opublikował jako publiczny na swoim profilu na Facebooku. Kopię puścił do Piotra Wagli-Waglowskiego, którego pewnie tego rodzaju wątki interesują, zwłaszcza jak się śledzi aktywność Wagli. A sprawa dotyczy tak naprawdę serii komiksowej Bibliostory, która jest przygotowywana przez rysowniczkę Agatę Matraś współpracującą do tej pory z serwisem pulowerek.pl, oczywiście nie tylko. I jest to edukacyjny cykl realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Tak można przynajmniej przeczytać na stronie Pulowerka. Do tej pory pojawiły się trzy komiksy. Autorką scenariuszy do komiksów jest Ewa Roskosz, którą czytelnicy edukatora medialnego pewnie znają z Ewą. Współpracowaliśmy m.in. przy projekcie Dzieci sieci i Dzieci sieci 2.0, polecam jej blog o edukacji informacyjnej. O co jednak chodzi? W trzecim odcinku komiksu na końcu pojawiło się odniesienie do serwisu spryciarze.pl No i stan wątpliwość: Krzysztofa, czy nie jest to reklama, lokowanie produktu. Można przejrzeć komentarze na profilu Krzysztofa i pojawiła się tam drobna dyskusja na temat tego, czy powinniśmy jeśli realizujemy jakiekolwiek działania edukacyjne i y, opisujemy działania różnorodnych programów, czy powinniśmy tworzyć odnośniki, czy powinniśmy mówić o konkretnych usługach, konkretnych nazwach, czy jeśli na przykład uczymy o edytorach tekstu sieciowych, powinniśmy odwoływać do Google, do jakichś konkretnych padów. Krzysztof wyraża wątpliwość, czy powinien być to na pewno jednoodnośno, czy nie powinniśmy wymienić większej liczby usług, z których można korzystać. Dominika paleszna zwróciła uwagę, że właśnie w ten sposób pracuje ze studentami, przegląda więcej serwisów, zestawia różne narzędzia i tak dalej, i tak dalej. Ewa Roskosz, yy, która jest autorką scenariuszy, jak wspomniałem do komiksów, na które zwrócił uwagę Krzysztof, mówi, że jak najbardziej się zgadza odnośnie różnorodności, ale sama komiksu, choć z służbem technicznych czy praw gatunku twórczości, jak to nazwała, jest trudna na poziomie jednostronicowej historii. Temat jest na pewno wart dyskusji. Ciekaw jestem, co na ten temat sądzicie. Ja sam się zastanawiam. Myślę, że pojedyncze odwołania do stron, które mają charakter komercyjny czy też innego rodzaju jest na pewno dyskusyjne, ale wystarczyłoby dodać jakiś opis do do komiksu i już byłoby w porządku. Nie da się czasami uniknąć pojedynczych odwołań, tak mi się wydaje, więc sprawa nie jest aż tak bardzo drażliwa i dyskusja o tym, czy, czy jest to aż tak ogromny błąd, czy potknięcie, zwłaszcza jeśli chodzi o wykorzystywanie publicznych środków, jest moim zdaniem trochę wsadzeniem kija w mrowisko, ale na pewno jest to wątek, na który do tej pory chyba nie zwracano. Uwagi! Oczywiście wydaje mi się, że pewne wymagania odnośnie projektów ministerialnych są niezbędne, zwłaszcza jeśli chodzi o... Na przykład licencjonowanie materiałów, ale nie wszystkie projekty ministerstwa rzeczywiście zwracają uwagę na same licencje i w przypadku programu Obserwatorium Kultury Badawczego te wymogi odnośnie licencji kwietniów z uznania autorstwa w pewnych momentach się pojawiają, natomiast w przypadku edukacji medialnej informacyjnej, czyli programu niebadawczego, te kwestie są istotne w ocenie merytorycznej, natomiast nie są takim wymogiem podstawowym, który jest rzeczywiście najważniejszy. Także dyskusja trwa. Jest to wątek na pewno ciekawy. Świetnie, że Krzysztof zwrócił na niego uwagę. Myślę, że jednak zrobił to w trochę zbyt mocny sposób. Mam wrażenie, że jest jakieś napięcie na dni pulowarek, bibliosfera, ale to jest może już za daleko posunięta interpretacja. Pozwolę sobie na sięgnięcie do tej dyskusji, ponieważ wpis, tak jak powiedziałem na Facebooku, ma charakter publiczny, dlatego się do niego odwołałem. Już niebawem kolejny odcinek. Pozdrawiam serdecznie.